Festiwalon. Odcinek drugi. Haven 2015. Po panelu dotyczącym historii pierwszych polskich gier wideo i ich twórców udało mi się porozmawiać z jego moderatorem Marcinem Kosmanem, autorem książki Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych. Rysuje mnie taki punkt przełomu, kiedy odmyśli myśli nad... A, napisałbym sobie książkę, no bo pisujesz od wielu lat, przeszedłeś do czynu, bo... Wiele osób chciałoby coś zrobić, ale Ty przeszedłeś do czynu i to zrobiłeś. Tak, przypominasz taki moment właśnie przełomowy. To u mnie chyba, zaraz jak się pojawiła myśl, to od razu zacząłem pisać pytania. I, i wtedy nie, nie miałem pojęcia jaka to jest skala i ile tych gier było i ilu tych ludzi jest do, do przepytania. Wydawało mi się, że no, jest tylko takich ogólnie znanych. Maciej Miosi był tym, tym jednym z pierwszych i Marcin Borkowski, jako że no, tworzyli te gry dawno temu. A potem dopiero okazało się, że no to, to tylko czubek góry lodowej i tych ludzi, którzy te, te gry robili, a to nie jest tak, że jedną grę robi jedna osoba, no to do, do jednej gry jest kilka osób, do, do przypytania było, było mnóstwo, ale akurat ta część pracy była bardzo fajna, no bo, bo miło tak odkurzyć wspomnienia. Problemem było niekiedy pisanie pytań, no bo też nie, nie chciałem tych rozmów, rozmów zanudzać, jednak trzeba troszkę zachęcić, żeby oni się troszkę z tych anegdotek wysypali i mieli ochotę opowiadać. A to niekiedy były wywiady mailowe, a wtedy wiadomo, że to jest trochę inny styl, trochę sztywniej, nie, nie tak łatwo jakby wpaść w taki gawędziarski ton. Ale w końcu się udało i, i już po iluś tam wywiadach wydawało mi się, że wiem jak zachęcić e, rozmówcę do tego, żeby miał ochotę trochę więcej poopowiadać. Na ile Cię zajęło tak od momentu pierws... zapisania pierwszego pytania do momentu jak książka trafiła na pół? Cztery lata. Dos sporo. Dokładnie cztery lata. Tak, a to oczywiście tam było sporo przerw, niekiedy wielotygodniowych, bo, bo albo coś się tam działo życiowego, albo było dużo pracy, no to, to albo nie było weny, albo na odpowiedzi na pytania, więc było kilka takich blokad. Ale jakby nigdzie z tym nie gnałem, chociaż na początku trochę gnałem, bo okazało się, że ktoś inny robi, pisze podobną książkę i wtedy mówię, o rany, to, to, to trzeba trochę tutaj pocisnąć. I tak niekiedy trafiałem do, do, do ludzi tworzących gry i oni mówili, że no tu niedawno ktoś był i też pytał, więc miałem wrażenie, że się ścigam z cieniem, bo też nie, nie wiedziałem kto to jest, ale ta książka się nigdy nie ukazała, więc to, to y y tak, być może się, się ukaże. Ale być może ta osoba w tym pewnym momencie odpuściła, a, a ja już powolutku gdzieś tam do, do finału dotarłem. Wybrałeś też dosyć no, trudne medium, kiedy u nas w Polsce raczej słupki czytelnictwa nie podnoszą się, a ciągle drastycznie spadają. Czy masz ochotę i plan może przenieść to do filmu, żeby zrobić z tego na przykład serial dokumentalny, internetowy? Mm, powinienem powiedzieć pomidor, bo <śmiech> kilka, kilka takich y, tematów się pojawia, więc być może kiedyś w innej formie się to pojawi. Natomiast nie wiem czy film albo, albo film dokumentalny byłby bardziej popularnym medium od książki, bo, bo jednak y, jak widzimy po, po Thank You For Playing, y, który jest świetnym filmem, a mimo to na, na platformie crowdfunding'owej sparło go na 400 osób, czyli dość mało. Być może jednak nawet bardziej wolimy czytać od oglądania filmów, ale mam nadzieję, że to takie problemy prekursorów i w końcu będziemy robili też fajne filmy dokumentalne o, o branży gier. Ja tutaj nie do końca się z tobą zgodzę, bo trochę tego języka filmowego i mam wrażenie, że ten film został tak zrobiony nie po łebkach, bo bynajmniej, to jest też kupa pracy, ale został tak zrobiony typowo. To jest taki standardowy poziom filmu dokumentalnego. Trochę za mało dla mnie szaleństwa w tym jest i wydaje mi się, że to mogło nie, nie przyciągnąć tych osób, bo temat jest bogaty. W dodatkach, świetny. nie wiem, czy widziałeś dodatki. w nie, nie miałem trochę... jeszcze okazję, wczoraj pierwszy raz właśnie oglądałem jak na sali. Ale myślę, że jak na pierwszy raz to, to im się to bardzo To Trzeba szlak przecierać, nie, nie wiem. Tak, no, my, myślę, że to tak, no, pojawi się w końcu potem trochę energia, trochę uśmiechu. Kiedy ta materia będzie kolejny raz przetworzona, to, to będzie się zmieniało podejście. A czy jakieś plany na tłumaczenie na język angielski, żeby pokazać światu? no bo nie mamy, czegoś, żeby się wstydzić bynajmniej, czy coś takiego To, to też pytanie też wraca, wraca nie? ale nie wiem, czy będą chętni, aby o tym czytać. Nie wiem, czy kogoś na zachodzie interesuje ten konkretnie polski rynek gier. Bardzo bym chciał, żeby tak było, no bo, bo wiadomo, że to wtedy ta publika i grupa docelowa rośnie i puchnie potwornie, ale nie wiem, chyba będę musiał sprawdzić i, i popytać kolegów zachodnich serwisów, jak ich, jak ich zdaniem Yy, się, się szacują szanse takiego No takiego. bo hasło czyli w ja już masz ty tytule w tak, Tak, tak, to, tak, się tak, to jest no, jak, jak wiemy, serwis Poligam był w Polsce i robił serię reportażu o polskim rynku gier. I, i jakby, mimo że, pochodzę ja z założenia, że gry nie mają narodowości, być może poza japońskimi, no bo to wiadomo od razu, że nie to japońska tak, gra, tego się nie, nie da ukryć, ale gry amerykańskie albo angielskie albo, albo nie wiem, yy, francuskie, no to nie, one są jednak dość zbliżone, a gry Ubisoftu chociażby powstają w wielu studiach na, na całym świecie, więc te, te gry są takie multinarodowe. E, a polskie gry jednak, tak, no, to hasło gdzieś się pojawiło i jest utożsamiane z konkretnymi produktami. E, Wiedźmin być może jest taki najbardziej e, słowiański, najbardziej polski, no bo Dying Night no, mogą powstać gdziekolwiek. E, nie ma się co oszukiwać, oczywiście taki był plan, bo to gra na rynek amerykański. Wiedźminie się udało trochę tych akcentów przemycić, e, ale... Być może ta polskość się bardziej kojarzy z jakością, bo, bo jednak tych hitów to mieliśmy niemal trzęsienie, biorąc pod uwagę jednak skalę naszego kraju i jakieś tradycje tworzenia gier, które od, mają sukcesy na zachodzie. No będę pytał, no jesteś kolejną są, która o to pyta, no, mam nadzieję, Coś że to nie jakiś nie dobry jest, znak, tak, tak. wysąduję. A przyznaj się, masz jeszcze, nie pytam się co, ale czy masz pomysł na kolejną książkę? Czy znalazłeś, taką nową formę realizowania siebie? Mm, to znów, znów powiedziałbym pomidor, najchętniej bo nową, zupełnie nowa materia i nowa treść niekoniecznie, ale być może jeszcze z polskimi grami jesteś do zrobienia. Tak, myślę, że tak. Ja myślę, że na pewno i mam nadzieję, że kolejne rzeczy powstaną. Także dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Więcej nagrań na www .podcaston .eu.